Tu Wiki Radio. Słuchacie Wikiradio. Nawet kosztem swojego wystąpienia no, chciałbym odnieść do sprawy. które usłyszałem. Otóż jeśli ktoś kupuje książkę, to na pewno nie ma zamiaru kupić 300 kartek papieru, tylko to, co w tej książce jest napisane. Chcę się zapoznać z utworem. Czy my się zapoznajemy z utworem w książce, czy zapoznajemy się poprzez audiobook, czy w internecie, nie ma to większego znaczenia. Chcemy tego właśnie utworu. Nie bez powodu mówi się o dobrach niematerialnych. Mówimy o prawie do dóbr materialnych. Warto o tym pamiętać. Chciałbym również przyznać rację panu Arkowi Tarkowskiemu, który powiedział, że naprawdę to większość z nas nie wie, co może, z czego ono wolno skorzystać tak naprawdę jest. W przerwie, rozmawiając z jednym z uczestników, zadawał mi pytanie co do tego, że nie może, nie może. Na każde z tych pytań odpowiedziałem możesz, możesz, możesz. I tak było pięć lat. Okazało się, że nie wiedział, nie znał treści prawa. I to jest jedna z naszych bolączek. Powinniśmy to prawo poznać, powinniśmy je ubowszechniać. Po trzecie, bronimy internautów, czy internauci się bronią. A ja sam jestem internautem. Nie wiem, przed czym się bronimy. Dlatego, że brak dowodów na to, żeby ktokolwiek ich ścigał i brak dowodu na to, żeby ktokolwiek był skutecznie wskazany. A teraz pozwólcie Państwo. Chciałbym powiedzieć o walce o dostęp do kultury. Jak powiedziałem w swoim wstępnym wystąpieniu, ta walka o dostęp jest walką po obu stronach. Także twórcy chcą dotrzeć do jak najszerszego kregu odbiorców i jak najwięcej wad. Problem jest w swój. Proszę następną. Proszę Państwa, przeważnie problemy na styku twórca, użytkownik prawo pojawiały się w przełomach technologicznych. Tak było wtedy, kiedy pojawił się pierwszy druk i Martin Luther walczył o to, aby nie kopiowano jego dzieł. Tak było wtedy, kiedy pojawiło się radio, fonografia, telewizornia, próbowano znaleźć jakieś remedium na tamasowe wykorzystywanie. Brakowało prawa. Tak jest i tak było niemal jeszcze z ksenografią, a w tej chwili z internetem. warto Państwa zwrócić uwagę na to, że prawo autorskie chroni akt rozpowszechniania utworu i ma w sobie te dwa elementy. Element osobisty i element majątkowy. A twórcy zawsze mieli zagwarantowane prawo udostępniania twórczości albo odpłatnie, albo udostępniania nieodpłatnego. I żadne prawo tego nigdy nie zabierało. Decydowali również o tym, w jaki sposób są, chcą to dzieło udostępniać. Czy pod swoim imieniem, nazwiskiem, w sposób ograniczony, czy w sposób szeroki, czy może anonimowy. Również mają prawo do decydowania o tym, jak ten utwór ma być udostępniany w formach pochodnych, w postaci różnego rodzaju opracowań, przeróbek i innych. Ograniczenie woli twórców było czymś, co pojawiało się razem z twórczością i razem z prawem. Na początku było to ograniczenie poprzez umowy zabierane z wydawcą. I co z tego, że prawo, tak jak w Anglii, przyznawało wyłączność autorowi, jak nie miał możliwości rozpowszechniania dzieł, bo guildia drukarska Miała licencję królewską na prawo wydawania <tryk> Bardzo często, i tak jak prawo autorskie istnieje, dozwolony przez prawo użytek ograniczał to prawo autora w coraz szerszym zakresie. Wielokrotnie też prawo autora ograniczone było panującym zwyczajem i autorzy, nie chociaż mieli przysługujących prawo, tego nie podnosili żadnych roszczeń. Przykładem tego jest wykorzystanie twórczości w obszarze rynku. Samo prawo zmierzało do oczywiście zapewnienia autorowi pewnej, pewnej ochrony, przyznając liczne uprawnienia zakazowe, wielokrotnie prawo do wynagrodzenia, ustanawiając rozliczne licencje ale równolegle z tym, z yy, tą yy, yy, zapobiegliwością prawa, żeby twórcy zabezpieczyć jego co najmniej należyte wynagrodzenie, twórcy sami podejmowali różnego rodzaju działania, organizując się między innymi w organizację zbiorowego zarządzania. Ten proces zaczął się pod koniec XIX wieku i rozwijał się przez cały wiek XX, aż do regulacji w treści naszej ustawy. W Polsce Stowarzyszenie Autorów Zajdź było pierwszą taką organizacją, która powstała w 1900, już w 1918 roku. W, jeśli spojrzymy w międzynarodowe przepisy prawa, znajdziemy tam ograniczenia, które pojawiają się w różnych, w różnych momentach. Te, te ograniczenia następują w kolejnych aktach prawa międzynarodowego. Czyli to nie jest tak, że nikt nie zauważa nowych technologii, że nikt nie zauważa potrzeb użytkowników, bo wielokrotnie można by odnieść tego typu wrażenia. Niezwykle ważną w udostępnianiu twórczości kultury okazała się działalność organizacji zbiorowego zarządzania. Dlaczego jest taka istotna? A to między nimi dlatego, że organizacja obejmuje przeważnie komplet repertuaru i udziela zezwolenia na komplet repertuaru w danej dziedzinie. Zwykle y, zapewnia użytkownikowi w ten sposób łatwy dostęp i łatwe kontraktowanie prawa do korzystania z tego repertuaru. Ta tajność nie jest wielokrotnie przez użytkowników y, dos, dostrzegana. Przy tym możliwość zakontraktowania w jednym miejscu prawa do wyboru dowolnego repertuaru w ramach tzw. Tak licencji generalnej zapewnia możliwość penetrowania całego światowego repertuaru i dobierania tych utworów, teraz także artystycznych wykonań, także produkcji z dowolnego miejsca świata. Przy tym prawa autorskie zostało w stosunku do organizacji zbiorowego zarządzania ukształtowane w taki sposób, że Organizacje zbiorowego zarządzania zaczęły działać również w imieniu autorów, którzy bezpośrednio się nie zrzeszyli, nie przekazali swoich praw. A więc działa w skali całego środowiska i wszystkich Moim zdaniem jest to jeden z ważnych elementów, który pojawił się w prawie autorskim w systemie zbiorowego zarządzania, który umożliwia legalny i szeroki dostęp do wszystkich dóbr własności intelektualnej z obszaru twórczości. Myślę, że można przyłączyć się do głosu profesora Wyszyńskiego, który powiedział, że również prace, które będą dotyczyć internetu i zmian w prawie powinny uwzględnić rolę organizacji zbiorowego zarządzania, bo nie ma w tej chwili lepszego rozwiązania, które pozwoliłoby na tak szeroki, na tak taki dostęp do twórczości i z takim komfortem dla użytkowników. System zbiorowego zarządzania zaczął działać nie tylko w interesie autorów. On działa w tej chwili również w interesie użytkowników. Kolejne zdjęcia tylko prezentują zakres, w jakim działają organizacje zbiorowego zarządzania. Jest to światowy system poprzez zawarcie umów dwustronnych, międzynarodowych, podlegających kontroli międzynarodowych organizacji, a więc jest to system zorganizowany, być może wymagający pewnych korekt, aby organizacje zbiorowego zarządzania działały. W podobnym stylu, ale to ujednolicanie odbywa się już od przedwojny. Jak Państwo widzicie, te umowy dwustronne, ta wzajemna reprezentacja została nawiązana już w okresie międzywojennym i do dnia dzisiejszego zapewnia dostęp praktycznie rzecz biorąc do 90% światowego repertuaru. Dziękuję bardzo.